Please. Ona mówi mi, że trzyma się ze mną, pytam dlaczego, kończy mi się palenie znowu, pytam dlaczego, znowu jest zimno na dworzu, pytam dlaczego, spisały mnie kurwy znowu, pytam dlaczego, dlaczego, dlaczego, dlaczego? Dlaczego dlaczego No dlaczego? Powiedzmy, gdy pytam Czemu, no, nie graj ze mną. nie dobrze, wiem co kroi ja, Okej, okay, okej, okay, panie władzo, to ja by się ten mandar Czekam pół godziny, a on jestem, nie sprawdza mam to bywa ja, na światce z moją bandą, nie gadzą Nie, ja mam to zimno na dworze. Z, ja, ja z okien się baby, na mnie gamią. Nie, ja, nie, ja. lecą wolne, masz ją złapie mi. Twoją rochę Yeah, yeah Siedź z nami pali matry Są za dobre Na kolację rzeczy młode Na śniadanie Płatki korfej Nie gotuję Bo nie umiem A jest muszę Palę konkret coś na bombie Pytaj o mnie Dziś mnie nie ma Dla nikogo Dla nikogo I dla nikogo Pytasz dlaczego? Czera, mówi mi, że trzyma się ze mną Pytam dlaczego? Kończy mi się palenie Znowu pytam dlaczego? Krobuje zimno na dworzu Pytam dlaczego? Spisałem mi kurwy znowu Pytam dlaczego? Dlaczego? Oh, dlaczego? No. Oh. No. No. Pytasz dlaczego? Ja mam drużego? ci tańczego i pytasz do niego? O to i oto? I tego, tego? Nie mam nikogo, ni fufu, niczego Nie pogadamy Słabo się znamy nie o sałacie, to nie gadamy. Bang. Jeśli kanapki, to tylko do łapki. Tak. Jeśli papierki, to za cukierki. Bang. Pytasz dlaczego? Ej, pytasz dlaczego? Mówię dlatego. Mówię dlatego. Pytasz do niego? Pytasz do Bang. niego? Jeśli odpowie? Jeśli odpowie? Tego miłego. Do tego miłego. Pytasz do niego? Pytasz do niego? Pyta się pyta? Pyta się pyta? Bang. Łapie kopyta? Łapie ja Nic Nie wiem, mówię. Ja mówię. Bolać kumpa. Ja nie rozumiem. Bang. Bang. Ja palę się szląka ja palę się szlomba, ja, ja, p... ja palę się szlomba, ja palę się szlomba. Ja, ja nie rozumiem. Palę się szlomba, ja palę się szlomba, ja palę się szlomba, ja tak, kurwa. Pa, pa.